Cześć, z tej strony Rafał, a to jest pierwszy odcinek podcastu Przy Okazji, w którym przeprowadzam wywiad z Kubą Wąskiem. Zapraszam do posłuchania. Nie życzę Ci niczego złego I samych nieszczęści nie życzę Nie życzę Ci życia złego. Co nie życzę, to wyliczę. Nie życzę Ci kamienia w nerce. I obyś nie miał kija wokół, Niech Ci się już nie łamie serce. Byś zawsze kogoś miał przy boku. Jaki poziom nastawiasz? Full. Full? Żebyś nie musiał wygrabić. Moim gościem jest dzisiaj Kuba Wąsek. Tak, który tak, tak. postanowił odwiedzić nas w Będzinie. Spędzamy razem miły wieczór. Postanowiłem przeprowadzić z nim wywiad. To będzie pierwszy wywiad, najbardziej słynny, ponieważ Kuba ma dość duże perspektywy przed sobą, żeby zostać bardzo sławną osobą. Wow, Także nagrywam widziamy. z nim... No, czekaj. <laughs> nagrywam z nim przed tym, jak jest jeszcze taką bardzo sławną osobą. Drugi powód, dla którego ten wywiad jest specjalny, to jest to, że zamierzam zadać mu kilka bardzo niewygodnych pytań. Oj to ja się nie mogę doczekać. Te są najfajniejsze. No to cieszę się bardzo. Emocje podbijają w ludziach. No. A więc pierwsze pytanie. Wolisz, jak się mówi do ciebie Kuba czy Jakub? Kuba. No. Kuba? Tak. Miałem, jak jeszcze pracowałem tutaj na Śląsku. Nie, tutaj jest Zagłębie. Ale gdzieś w okolicach Zagłębie jest taka mała wiocha, co się nazywa Śląsk. <śmiech> Mówię to, bo, bo Rafał jest lokalnym patriotą i Mieszka w Zagłębiu i no właśnie, i nie lubi jak się Zagłębie nazywa się rąskiem, a Dużo osób to myli. Ale wracając do tematu, jak mieszkałem tutaj jeszcze w okolicach tego Zagłębia, pracowałem w Katowicach, sobie mieszkałem w Chorzowie, to miałem takiego szefa właśnie w tej pracy w Katowicach, który do mnie mówił: Panie Jakubie. I od tego czasu, odkąd tam pracowałem, chyba nie, nie lubię już jak mówi się do mnie Jakub czyli Kuba. Tak, chyba Kuba, no. Też mm. czasem się podpisuje Jakub. Nie. Powiedz mi coś o sobie. Kim jesteś? Co robisz? O sobie. Jestem Kuba. Gdzieś tam zostałem w polskich obozach edukacyjnych nauczony niczego. <głosy> nie, no nie wiem, gdzieś przeszedłem no. przez te, ten system edukacji Polski. Wcześniej się jeszcze urodziłem. jakiś rodziców miałem, nie? Jakiś start tam w życiu miałem, powiedzmy, przeciętny taki. O, na gitarze gram na przykład, o książki też czytam, aczkolwiek y, Rafał mnie wcześniej pytał o jakieś tytuły i jakoś nie mogłem sobie żadnych przypomnieć, ale to nieprawda, że nie czytam. Piosenki piszę, tak. Bloga próbowałem pro prowadzić y, i Rafał właśnie na niego zagląda w poszukiwaniu inspiracji do pytań. Generalnie lubię w życiu wyzwania, nowe rzeczy robić, uczyć się. No. Ja myślę, że ty jesteś nad wymiar skromny, bo piszesz piosenki, powiedziałeś, ale też realizujesz je, wystawiasz, śpiewasz w różnych miejscach. No Dzisiaj i... dałeś nam niezły koncert. Nagraliśmy, no, Nagrałem ten koncert no, i gdzieś i... go tutaj wmontuję w tą audycję później. W piżamie to był koncert. Koncert w piżamie, zdjęć nie będzie, także spokojnie. No Jesteś bardzo skromnym człowiekiem na pewno no Jeszcze nie jestem jakiś znany żadnej płyty, nie nagrałem, nie, nagrałem, nie mam tysiąca wyświetleń nawet na YouTubie pod żadną piosenką. Nie, czekaj, jedna piosenka ma pięć tysięcy wyświetleń, ale nawet pewnie jej nie znasz. Nie wiem, jaka to? Wiesz co jest taka piosenka? Kawa lepsza niż palenie, nie znasz jej. To chyba nie słyszałem. Taki ma tytuł na YouTubie i to ma 5000 wyświetleń. Ale tego nie ma na Twoim kanale? Nie ma, bo to no właśnie. Wiesz, to napisałem, nie wiem, czy iść w, w tę stronę e, z dyskusją. To napisałem dla ludzi, którzy produkują kawę. Kiedyś takich poznałem gdzieś w Warszawie. Nie produkują. Sprowadzali gdzieś e, z tych cieplejszych miejsc w Europie kawę. Nie pamiętam, czy z Włosz, ale z jakiegoś takiego kraju cieplejszego. I gdzieś tam przy piwie rozmawialiśmy sobie ze sobą, powiedziałem tam, że zdarza mi się pisać piosenki, no to oni rzucili pomysł, to napisz nam piosenkę o kawie. I napisałem im piosenkę o kawie, trochę się spóźniłem, oczywiście miała być na za tydzień, a była chyba na za miesiąc, ale wysłali mi zamiast za tę piosenkę pół kilograma takiej dobrej kawy. I to właśnie ona ma te 5000 wyświetleń. <śmiech> Sprzedałem się. Ale z, może to jest najlepsza moja piosenka. To sprzedana nie? nie? Pół kawę. Zarobiłeś. I ma najwięcej odtworzeń. Może dlatego, że też najdłużej jest na YouTubie. Bo te inne to teraz może ze dwie mam na YouTubie. To może mają do tysiąca wyświetleń tych. I ciągle mi tam jakoś nie odpowiada. I jedne wy wyłączam, inne włączam. Nie mam też jakoś... Czasu ostatnio, chęci i motywacji, żeby nagrać to porządnie, wszystko. Powiedz mi coś na temat tego, ile masz lat, gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz. Aha, lat mam już, wiesz co, czasem zapominam. <grym> 24. To już nie jesteś taki młody. No nie, skąd pochodzę i gdzie mieszkam? Pochodzę z Lubelskiego, pochodzę z takiej małej miejscowości Modli Bożyca, gdzie się ludzie raczej nie modlą. No i tam spędziłem 16 lat do gimnazjum. Jakoś ten czas wymazuję raczej z mojej pamięci, bo nic tam ciekawego się nie wydarzyło. Zacząłem się uczyć programowania, grania na gitarze. No a później, jak już skończyłem z tą małą miejscowością, rzuciłem ją, wyjechałem do Kielc, no tak. I tam mieszkałem rok, studiowałem. Co tam jeszcze robiłem? A, jakiś konflikt miałem z wykładowcą i też przez to rzuciłem studia. Co studiowałeś? Studiowałem informatykę. Nudno było coś. No, mało praktycznych rzeczy. Programowanie już gdzieś tam się uczyłem. Programowania gdzieś już w liceum się uczyłem. No i te studia mnie nudziły. Pascala się uczyliśmy. To jest taki język programowania, którego nikt już nie używa. Nudno było. Były takie przedmioty, które być może są ciekawe, ale nie dla programisty. Nie, nie, programista nie potrzebuje... Bardzo rzadko potrzebuję wiedzieć, na przykład, jak, jak działa optyka w tak? fizyce. A takie rzeczy miałem na pierwszym roku informatyki. Dodatkowo jeszcze miałem jakiś przedmiot muzyczny, wiesz, na informatyce. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był związany z muzyką. To w ramach takiej jednej godziny przedmiotu humanistycznego na uczelniach technicznych. A miałeś psychologię? Ja miałem Nie miałem psychologii. Właśnie miałem ten muzyczny. Aha. Nie pamiętam nazwy tego przedmiotu, ale uczyliśmy się czegoś o muzyce. No. Nawet do pierwszej sesji nie dotrwałem. Tylko skończyłem to wszystko i poszedłem pracować do call center, wkurzony tą atmosferą uczelnianą i, i tym, że niewiele się tam uczyłem. No. no a w call center się nauczyłem więcej niż na tych studiach przez trzy miesiące. Na studiach byłem dłużej, bo nauczyłem się gadać trochę więcej niż typowy programista gada. A jeszcze było pytanie, gdzie teraz mieszkam, tak? To mogę dalej kontynuować historię. Więc w Kielcach rzuciłem sobie te studia, co też rzuciłem po trzech miesiącach, później miałem działalność gospodarczą, która nie wypaliła i też ją rzuciłem też po trzech miesiącach. Jednego klienta miałem stałego. Jak klient stwierdził, że e, jednak, jednak już nie ma dla mnie zleceń, to naprawdę nie dlatego, że byłem kiepski, ale po prostu on też miał kryzys jakby w swojej działalności, no to ja wtedy też swoją działalność zamknąłem i znalazłem tę swoją pracę na Śląsku, gdzie szef do mnie mówił panie Jakubie. I całkiem fajna była gdzieś relacja z tymi ludźmi dalej mam, z którymi wtedy pracowałem no i ten rok spędziłem na tym Śląsku w Chorzowie, mieszkając przy stadionie y, Ruchu Chorzów w Chorzowie Batorem, to jest takie miejsce, gdzie lepiej nie chodzić nocą samemu no i później Kraków i z, teraz znów Kraków w Krakowie też pracowałem, później byłem freelancerem, teraz kończę być freelancerem, no w międzyczasie właśnie jakieś piosenki pisałem próbowałem, chociaż idzie mi to tak szczerze mówiąc jak krew z nosa bo się nie skupiam na tym, bo różne rzeczy robię i, i żadna z nich nie angażuje mnie na 100%. I widzę, że to jest błąd. I teraz szukam takiej jednej rzeczy, której mógłbym się, w którą mógłbym się zaangażować na 100%, albo przynajmniej albo dwóch, w które mógłbym się zaangażować tak po 50%, ale nie w pięciu mniej rozpraszaczy. Tego mi potrzeba. No. Prywatne pytanie, to mnie interesuje. Czy ty masz rodzeństwo? Mam brata, no. Starszy, młodszy? Starszego. Mieszka sobie w Lublinie z żoną, z dzieckiem. tak. Nie piszę piosenki. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? To zależy. Na co dzień. No Jest takie określenie, czym się zajmujesz na co dzień. Moje pracy tak przez ostatnie dwa lata nie da się opisać jako codzienność, bo w zasadzie każdy dzień inaczej wygląda. Czasem wstaję o 10 i pracuję ale przez ostatnie miesiące już niewiele tej pracy mam. Z mojej teraz freelancerskiej takiej działalności związanej ze sklepami internetowymi, to dość leniwie ta moja codzienność wygląda. Tak jeszcze dwa lata temu, to mógłbym powiedzieć, że chodziłem codziennie do pracy jako programista i wieczorami, co ja robiłem wieczorami? Nie wiem. Pisałeś piosenki? No, mało czasu na pisanie piosenek spędzałem, ale no, czytałem jakieś książki może. Albo robiłem obiad, nie wiem, albo byłem zmęczony pracą i nic nie robiłem. A ostatnio, no, nie wiem, nie potrafię tej codzienności tak sprecyzować. Część czasu zajmuje mi programowanie, ale niewielką. Reszta, no, gdzieś ten czas ucieka trochę mi przez palce ostatnio. Na Facebooka dużo czasu marnuję, no pewno. Gdzieś się z ludźmi też przez wakacje widuję, na różne festiwale jeszcze, w miejscach, gdzie jeszcze nie byłem, na SLOCie byłem, tak, na Słot Art Festiwalu, gdzie też spotkałem Ciebie. Tam. Tak, warto wspomnieć, nie? że pierwszy raz spotkaliśmy się rok temu na SLOCie, to był 2016 tak. rok. I mnie zdziwiło, że w ogóle ktoś mnie na ulicy rozpoznaje Rozpoznałem Cię, wiem, wiedziałem, kim jesteś. Tak, Wtedy też zdziwiło. Pierwszy z... raz się widzieliśmy. Pierwsza oznaka mojej sławy to była Ktoś mnie rozpoznał na ulicy, kogo nie znam. No ja mówię Ci, wszystko jest przed Tobą, nie wierzysz w siebie. Wierzysz, że może być lepiej. No? E, jesteś teraz w podróży, odwiedziłeś nas. Powiedz mi, skąd jedziesz, dokąd zmierzasz? Skąd jadę? Jadę z Krakowa i zmierzam do Krakowa. Myślałem o tym, żeby pojechać na Woodstock, ale jednak motorem, o, to jest nowe słowo w moim słowniku, bo mam motor od 15 dni niecałych, Motorem chciałem pojechać na Woodstock, tutaj przyjechałem sobie motorkiem takim, ale jednak stwierdzam, że to będzie dla mnie zbyt męczące jechać tym motorem w tym roku. No już byłem na Woodstocku, no, nie, nie mam ochoty jechać też w tym roku. Innymi rzeczami się zajmę. Dokąd zmierzam? Zmierzam do Krakowa. Wspominałaś, że Twoje plany się zmieniły. Rzeczywiście miałaś jechać na Ustok, ale teraz mm. jednak z powrotem do Krakowa. Czy jeszcze jakieś może podróże? Jeszcze będę miał jakieś szalone podróże tym motorem w tym roku. No właśnie nie o to Cię chciałem zapytać. Tego. czy a czy jeszcze nic nie wiesz, ale możliwe, że się przydarzy. Tak, mam kilka szalonych pomysłów. Nie wiem, czy któryś z nich zrealizuje. To może lepiej nie będę o nich opowiadać. Może gdzieś napiszę w przyszłości o nich jak już będą zrealizowane. To jest dobry temat, abym zapyta zapytał Cię coś więcej na temat Twojej twórczości internetowej. Wiem, że prowadzisz podcast i to nie jeden. Prowadzisz również swojego bloga. Może mógłbyś się tutaj jakoś zareklamować, powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak. W zasadzie to prowadziłem bloga i prowadziłem kilka tych podcastów. Ale tak. żadnego z nich nie kontynuuję i nie wiem, co będę robić od września za rok, także nawet nie wiem, co zareklamować. Ale jest taka strona jakubwasek.pl i nikt jej nie zna jeszcze. Czytałem. Jest cała biała i ma trochę tekstu. Tak, o kurczę, ktoś się zna, tę stronę. Jak ją znalazłeś? Dobra, nie, widzę, że nie zdradzisz mi tej tajemnicy. Jest taka strona i na niej coś planuję umieścić za jakiś czas. Co to będzie? Nie wiem jeszcze, co to będzie. Myślę, że może jakiś blog, bo chciałbym trochę więcej pisać o tym, czym żyję, bo gdzieś tam sobie notuję różne rzeczy, a mógłbym to przecież publikować. To nie są jakieś takie rzeczy bardzo prywatne, intymne. A może z tego by jakiś pożytek był dla innych ludzi. Albo przynajmniej jakaś radość. Czekaj, bo nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Nie odpowiedziałeś mi do końca na pytanie. Poza są stronami, to... które wymieniłeś, pytałem Cię również o podcast. Bo prowadzisz nie jedno, a trzy audycje podcastowe. Prowadziłeś przynajmniej. Prowadziłem podcast niestosowny, to były takie eksperymenty i chyba najciekawszy to tam w tym podcaście był wywiad z Tomkiem Agentem, z Tomaszem Agenckim, takim człowiekiem, co stworzył film o Korwinie, który jest znany w środowiskach libertariańskich, wolnościowych, nie? czy ja go znam, nie wiem, czy jest znany tak wszędzie, a nie tylko ten film stworzył, no to myślę, że to był najciekawszy odcinek tego podcastu niestosownego. Inny podcast to Kapitanowie Własnego Życia, to ostatni i tam nagrałem bodajże 12 wywiadów z ludźmi, którzy których tam gdzieś uważałem za kapitanów własnego życia i to zachęcam, zachęcam do posłuchania tego, bo to gdzieś długo będzie w internecie, a można tego posłuchać na kapitanowie myślnik własnego myślnikzycia.tk k tam jest zbiór tych wszystkich odcinków, można sobie odtworzyć, zobaczyć zdjęcia, i posłuchać na przykład jak to jest być milionerem albo jak to jest żyć y, siedząc w domu i robiąc jakieś dziwne y, rzeczy do Wordpressa nie wiem co jeszcze albo jak na przykład y, zdrowo się odżywiać i być kapitanem własnej diety też taki wywiad ostatnio był ale tego raczej nie będę kontynuować też podcastu Chociaż jeszcze nie wiem, może od września, bo mam, mam trochę osób, z którymi mógłbym robić wywiady, więc może od września będzie drugi sezon i następne 12 odcinków. Hmm, jeszcze, jeszcze jeden podcast powstał, aczkolwiek mało znany i nie wiem, czy o nim mówić, bo gdzieś tam temat Biblii, Boga jest mi bliski. I ze znajomym takim Krzyśkiem spotykaliśmy się, zaczęliśmy się spotykać rok temu, czytając sobie Ewangelię Mateusza i... Pomyśleliśmy, że przy okazji te nasze rozmowy można nagrywać i wrzucać w internet. I to się nazywało spotkania z Mateuszem. Podcast się skończył gdzieś w połowie, bo nikt nawet nie napisał nam komentarza. Jeden komentarz był, ale to akurat napisała osoba nam znana i stwierdziliśmy, że nie ma z tego pożytku. Nie przemyśleliśmy tego podcastu. No w każdym razie taki epizod też był z, ze spotkaniami z Mateuszem. Ja tutaj pragnę nadmienić, że właśnie dowiedziałem się o tobie z podcastu niestosownego, więc mhm. dzięki temu cię poznałem. Zainteresowałem się dalej twoją twórczością i myślę, że dzięki temu też jesteśmy teraz tutaj i możemy sobie porozmawiać. Myślisz, że warto kontynuować ten podcast? Myślę, że warto. Niestosowny czy który? Może nie w tej formie wszystkie. Na pewno kapitanowie własnego życia wnoszą coś nowego do audycji. Są to ciekawe wywiady z różnymi osobami. Jeśli chodzi o spotkania z Mateuszem, to tutaj miałem takie zastrzeżenie, bo słuchałem tego podcastu, mhm. że był on bardzo kiepski technicznie. Czasami po prostu nie było słychać, o czym mówiliście, bo odgłosy no tak. tła... Były koszmarnie głośne. Były koszmarnie głośne. Natomiast słuchając podcastu niestosownego, przypomniałem sobie wczesne lata masy krytycznej. Było to dla mnie takim... no. Widać było ewidentnie, że czerpałeś, tak mi się wydawało przynajmniej, że miałeś jakąś inspirację związaną z Martinem. Hmm, gdzieś Martina słuchałem długo, może się to przerało, ale masy krytycznej to no, wszystkich nie przesłuchałem na pewno odcinku. Nie wiem, czy z pięć przesłuchałem, może kiedyś, nie pamiętam. już. Zastanawiam się, jakie masz plany na najbliższe tygodnie. Mamy teraz połowę wakacji, Jest dokładnie. Hmm. jesteśmy z jest wieczór pomiędzy lipcem a sierpniem. To jest dokładnie połowa roku, która jest przed Tobą i zastanawiam się, jakie masz plany na te półrocze. Na te półrocze. Chciałbym sobie zrobić coś takiego, co się nazywa patentem żeglarskim. W praktyce spędzić 11 dni gdzieś na Mazurach i słuchać ludzi, którzy tam gadają o tym, jak się kieruje statkiem, jak się przybija do brzegu w porcie. No takie coś chciałbym sobie zrobić. Kosztuje to tyle, co prawo jazdy na samochód także nic wielkiego. A mnie to gdzieś ostatnio zaciekawiło rok temu, właśnie żeglowanie. I myślę, że to już jest czas, żeby takie uprawnienia sobie zdobyć, żeby móc sobie kiedyś taką łódź na przykład wyczarterować, bo te uprawnienia są niezbędne do tego. Inne, no może może właśnie tam na Mazury się wybiorę motorem, jeżeli ten plan się ziści, bo jeszcze nie wiem. Może akurat yy, znajdę, znajdę. Hmm. Znajdę sobie jakieś takie zajęcie zarobkowe wcześniej i będę, mi się trochę plany zmienią, tak? Wtedy ten patent może poczekać do następnego roku, a może w końcu nigdy go nie zrobię. Wiesz co? Organizuję, a nie wiem czy o tym mówić, gdzieś tam wśród znajomych organizuję takie oddolne spotkania planszówkowe dla 5-10 osób. No, to jest taki plan, powiedzmy też na weekendy jakiś, w wakacje, w parku. Takie spotkania planszówkowe wołuje wśród znajomych? Nie wiem, książki jakieś tam leżą na półce do przeczytania, tak jak Ci mówiłem, sklepy cynamonowe zacząłem czytać i się przerażam, no, bogatością tego języka. przeraża mi fascynuje bo się uczę nowych słów. Nie wiedziałem, że tyle jest w języku polskim pięknych słów. No, ale w końcu to było tworzone na kresach, tak? czyli takim regionie pomieszania kulturowego. No dość bogato kulturowego regionu. Bodajże Czesław miłość też z tych, tych regionów pochodzi, Ale nieważne. No to te książki, które tam leżą, też jakieś książki o psychologii. Co jeszcze? O, może, może mi się uda jeszcze jakąś żonę spotkać przyszło. Chciałbyś mieć żonę? Czy chciałbym mieć żonę? No chciałbym, tak myślę, ale ciężko znaleźć taką żonę. Jakieś tam Jakąś wizję mam, ale ona jest taka elastyczna. W zasadzie wszystkie elementy tej wizji mogą się zmienić. Teraz mam takie wakacje od wszystkiego. Kończę jedną działalność, taką zarobkową. To jest czas decyzji, co ja chcę w życiu robić, nie? Szukam takiego jednego zajęcia, którym mógłbym się zająć na 100%, bo wiem, że to jest wartościowe. Może trochę się tego nauczyłem z tego podcastu, który prowadziłem Kapitanowie Własnego Życia jak się jedną rzecz robi na 100%, to bardzo możliwe, że ona, nie chcę tu używać tego słowa, sukces przyniesie, no ale wyjdzie na 100%. Będzie czymś takim ekstra, co daje radość, nie? Co jak to pisał taki Kohelet, tak? Będzie takim owocem pracy, którym, z którego można się cieszyć, nie? On tam dokładnie napisał, że nie ma nic lepszy o ja dobrze pamiętam, że nie ma nic lepszego dla człowieka, niż cieszyć się z owoców swojej pracy, nie? Właśnie coś takiego mi się marzy, taki owoc, ale pytałeś mnie o, ten, o to, mm. gdzie się widzę za pięć lat. iż co, no gdzieś tam po głowie mi chodzi w końcu może ta płyta jakaś muzyczna. To by było coś fajnego, ale ciągle widzę, ile mi do tego brakuje. Tak, trochę mi brakuje umiejętności i... Może zaangażowania, motywu, o, motywu, tekstów też no, trzeba by było napisać. no Jest kupa pracy do wykonania przy takiej płycie, 5 lat, no myślę, że to jest realne. Czas, jak Bóg da pożyć mi tyle, bo nie wiadomo, nie, jak to będzie, to tylko On wie, ile będę żył. No to może ta płyta wyjdzie. Co jeszcze za 5 lat bym chciała zrobić? Może już znajdę żonę, będę miał jakąś rodzinę, o fajnie by było mieć takie już dzieci, dzieciaki nawet jakieś, nie? Nie wykluczam tego. To jest też gdzieś jakieś takie taka zmiana życia, nie? Nowe doświadczenie, wyzwanie, też prowadzenie rodziny, nie? Też się widzę w roli męża ojca za pięć lat. Myślę, że to jest realne. No jeśli w tym czasie znajdę jakąś drugą połówkę taką, co? No z którą się dogadam, nie? Pytanie, które trzymałem sobie na sam koniec. Powiedz mi, jak ci się podoba benzin? Będzin, wiesz co? Jechałem nerkami. Nerki to są takie, takie coś, co na pierwszy rzut oka może przypominać rondo. Przynajmniej ja myślę. To jest rondo, to jest, to rondo, jest rondo, rondo. Tak, to jest typ ronda. No takie rondo, podwójne rondo, wyobraźcie sobie takie dwa jajka obok siebie, które są połączone ze sobą. I musisz po nich jechać tak. Jak chce się dojechać do Rafała, jakbyś rysował ósemkę. Prawie tak. Nawet jeszcze bardziej zawilej. I jeszcze przez tę ósemkę przejeżdżają, są przeprowadzone w dwóch miejscach tory tramwajowe. I jedziesz tą ósemką, i nie wiesz w którą stronę patrzeć, żeby cię coś nie potrąciło. To, to mi się to mnie najbardziej fascynuje. Ten cud architektoniczny w Będzinie. Jak mi się podoba Będzin, No, jest to taka swojska miejscowość, tak jak zauważyłem przez te 10 minut jazdy i postoju przy Kauflandzie, gdzie sprawdzałem, jak dojechać do Rafała. No tak, taka swojska miejscowość. Ludzie się nie przejmują jak w, Krak w Krakowie, żeby być tym, żeby być modnie ubrani, tylko se chodzą na luzie po ulicy. Widziałeś już zamek? Tak, ale nie byłem na nim. No, mijałem zam zamek przejeżdżając obok nerki. Jest takie wzgórze i jakaś tam wieża była. Dzięki Kuba za ten wywiad. Nie wiem kiedy się ukaże co prawda, ale miło było Cię gościć i rozmawiać z Tobą. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się ponownie. Może nagramy dogrywkę. Mm -hmm. Pewnie tak. No, Dzięki Rafał i powodzenia z podcastem. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. objawienia dzień Jezus Chrystus W żłobie rodzi się Już kończy się porodu trud Dowiemy się jaki jest Bóg Oto przyszedł z Betlejem wielki król Z Betlejem wielki król Jego płacz Maria Józef I opiekun Pozna go zaraz cały świat Jedyną drogę do zbawienia Dziś najtrwalszą skałą Jest wśród skał Najtrwalszą skałą Pośród skał Panie, Panie Będą wołać Cię Choć niewielu Za Tobą uda się Lecz już się zbliża Wielki dzień Gdy na uczynki Rzucisz cień Jezus Chrystus Całej ziemi Król Jezus Chrystus w całej ziemi król Pozna go zaraz cały świat jedyną drogę do zbawienia. Dziś najtrwalszą skałą jest wśród skał, najtrwalszą skałą pośród skał.